Dzisiaj razem ze mną jesteście w mojej kotłowni. Co będziemy robić w mojej kotłowni? Oprócz tego, że ja palę sobie w piecu, dzisiaj, i słucham radia, nie wiem, słychać w tle albo... Inne, będziemy dzisiaj robić winko. Ja mam nadzieję, że uda się to zamieścić do podcastu. Nie wiem, jak będzie z popieraniem plików nagrywanych przez mój telefon. No, ale mam nadzieję, że to nastąpi niebawem. Mam nadzieję, że w miarę szybko ten podcast będzie na serwerze, więc nie będzie to jakiś zimowy podcast, bo wino kojarzy się typowo z jesienią. Więc zapraszam. To start press any key. Where is the any key? Kiedy znów sięgniecie po lampkę wina, pomyślcie o jego roli w historii. Prawdopodobnie wynaleziono je 6 tysięcy lat przed naszą erą. Dziś przechowuje się je w butelkach, a nie w skórach zwierząt, ale podstawowe zasady produkcji nie zmieniły się. Wino rośnie najlepiej w łagodnym klimacie, ale dobrze chronione winnice potrafią przetrwać nawet srogą zimę. Im dojrzalsze winogrona, tym lepsze wino, dlatego ze zbiorem zwleka się aż do ostatniej chwili. W Polsce niestety nie ma takiej tradycji, jeżeli chodzi o produkcję wina. Jest to raczej przydomowa produkcja. Z czego to wynika? Wynika to chociażby z tego, że nie mamy takiego klimatu jak Włosi, Hiszpania, Grecja, wszystkie te kraje basenu śródziemnomorskiego. No ale za to mamy tradycję w sporządzaniu wina takiego z przydomowych ogródków z tych winogron ale w Polsce robimy też wina no wina z czego? No z czego się da? mam tutaj przed sobą taką książeczkę którą zakupiłem jakiś czas temu właśnie z myślą o tym żeby robić wina i nalewki z nalewkami wychodzi mi to lepiej wino robiłem po raz pierwszy i tak sobie patrzę wino aroniowe, agrestowe z czarnego bzu czereśniowe, daktylowe, figowe głogowe, gruszkowe, jabłkowe można tak wymieniać bez końca z kilku takich ciekawych, które mi się tutaj w oczy to wino truskawkowe no, musi być to ciekawy smak zapach wino z mniszka mniszek lekarski, takie żółte kwiatuszki my z tego robimy syrop taki słodki bardzo cieka ciekawa sprawa. Słyszałem, że ktoś robił kiedyś wino właśnie z tego mniszka lekarskiego. Podobno jest smaczne, ale na drugi dzień ten syndrom dnia poprzedniego jest dość nieciekawy. Z tego, co słyszałem w opowiadaniach. Jak jest naprawdę? Nie wiem. Nie próbowałem. Z takich wynalazków próbowałem wino z ryżu. No nie wiem, to miało być niby coś na kształt japońskiego sake. Jednak i tutaj nie mam jakiegoś szczególnego porównania, bo tego wina japońskiej produkcji też nie kosztowałem. Dodam najważniejsze, nie przepadam za winem. Są lepsze trunki moim zdaniem i jeśli mogę wybierać, to wolę coś innego, więc wino nie pojawia się raczej w moim menu. Tak samo jest z moją wiedzą w tej dziedzinie. Kiedyś posiadałem ogólny zarys tego, co o winie trzeba wiedzieć. Jak wina powstają, jak się dzielą, kiedy wino musujące jest szampanem, a kiedy jest tylko winem musującym i tak dalej, i tak dalej. Jakie są szczepy win. A mówię o tym wszystkim dzisiaj, ponieważ po raz pierwszy postanowiłem zrobić wino i mam nadzieję, że będzie na tyle dobre, że sam nieraz się skuszę na przykład na szklaneczkę grzańca. Także odnośnie tego, jakie wino pić i do czego, raczej ode mnie nie usłyszycie. Żeby było śmieszniej, znam za to spory asortyment tak zwanych tanich win. Nie dlatego, że kiedykolwiek takie piłem czy piję, tylko dlatego, że zdarza mi się sprzedawać, podawać takie wina,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 Świata jak salvadą dali, gdy sięgasz po kieliszek wina, by uciec od codziennych tron Wypi do dna Gorzkie wino samotnych wypi. Na początku mówiłem o tym, że w Polsce nie ma jako tako tradycji sporządzania wina, ale nie jest tak do końca. Jest w Polsce około 400 winnic. Nie tak dawno czytałem, że tegoroczne wino w przyszłym roku, znaczy może nie tegoroczne, tylko wino, które zostało wyprodukowane i dojrzewa, w przyszłym roku, wiosną, ma trafić do sklepów, Poszukałem sobie jednego z artykułów na ten temat. No i to wino gronowe właśnie z winogron zostało zalegalizowane przez Unię Europejską. Jeszcze to wino nie trafiło do sprzedaży, a już trwają zapisy na kupno tego trunku. I tak jak to kiedyś słyszałem, jeżeli na mapie wina pojawi się taki... Nowy trunek, no to restauratorzy, hotelarze i winiarze z firm na całym świecie od razu są zainteresowani um, tym trunkiem. Stąd te zapisy. No takie wino ma kosztować około 25 do 30 zł. Ale dobrze, może wróćmy do mojej kotłowni, do tego, co udało mi się nagrać. Nie jest tego dużo. Dzisiaj próbowałem coś z tego wykrzesać. Niektóre nagrania są zbyt ciche, niektóre są przygłuszone tłem. W połowie nagrywania zrezygnowałem ze względu na to, że musiałem zająć się tymi wykonywanymi czynnościami związanymi z produkcją wina. ugniatam winogrona, już mamy bardzo fajny, ciemny fioletowy kolor tego wszystkiego winogrona puściły sok no i tą całość zaraz przeniesiemy do baniaczka, w którym to będzie sobie dojrzewać oczywiście dodamy do tego baniaczka później inne składniki domkniemy to ładnie i poczekamy na tak zwane pierwsze pyknięcie Zapraszam na podcast Lubię Kiedy Pada i grzmacz ww. Lubię kiedy pada Zmiażdżone winogrona mamy już w bajaku. Wszystko jest, jest ładnie do ostatniego winogronka włożone. No i teraz co będę robił? Normalnie powinno być tak, że no te wyciśnięte, przeciśnięte winogrona, one puściły sok. Winogron, no w polskich warunkach winogron nie jest taki słodki, jak na przykład ma to miejsce we Włoszech, czy tam w Hiszpanii, gdzie słoneczko pięknie pozwala im dojrzewać. No a wiadomo, że moc wina zależy od ilości właśnie tego cukru naturalnego czy, czy w ogóle cukru no ja do tego wina będę dodawał i wodę i cukier może tak się nie robi, ale znaczy, robi się, dodaje się do win wodę ale niekoniecznie do winogronowego ja akurat ją dodam piłem takie wino dwa albo trzy lata temu mój brat robił w podobny sposób wino i było bardzo dobre no, mówię to ja, który zawinam i nie przepadam, więc, więc było to wino dobre. To um, wy posłuchajcie może jakiejś muzyki, coś tam poszukam jak będę to wszystko sklejał, a ja tymczasem podgrzeję sobie wodę, w której rozpuszczę dodatkowy cukier i później to wszystko dam do baniaczka. Do usłyszenia po, po tej muzyczce, którą tam sobie wysłuchacie. Cycypell i branchie. Jopi, c'est ma science Vien donc c'est Tu peux me faire confiance, tu vois le showbiz c'est ma science. Viens donc servir ta chance. Et tu peux me faire confiance, tu vois le showbiz c'est ma science. Avec moi tu t'endors. Je ne m'encombre pas d'éthique, je suis ton agent. Unique est perdu, vite de ta Słuchając tych moich kolejnych nagrań prosto z kotłowni, utwierdzam się w przekonaniu, że chyba powinienem zostać przy produkcji nalewek, bo to wychodzi mi zdecydowanie lepiej, nie mam z tym większego problemu. Może asortyment tych moich wyrobów jest niewielki, ale za to zazwyczaj jest to w miarę smaczne i da się to pić. A co do tego wina, to nie nabieram przekonania, że mogą wyjść z tego jakieś super znakomitości. No ale zobaczymy jak to będzie. Bądźmy dobrej myśli. Jeżeli wyjdzie to Postaram się co roku nie marnować takiej ilości owoców, jak to miało miejsce w tym roku, bo, bo za późno pomyśleliśmy o jakichkolwiek zbiorach i w ogóle mało przetworów z winogron wykonaliśmy. Także nasza, nasza spiżarenka w tym roku w ogóle świeci pustkami w porównaniu do lat poprzednich. Najlepsze drinki. Mm, najlepsza kawa. Mm -hmm. Najlepsza herbata. Mm -hmm. miam, miam. Najlepsze dziewczyny. W podcaście Papa Cafe Wszystko wydaje właśnie papa. Polecam. Hmm. Czy znaczy ja polecam? Czyli Dorciński. Dziękuję. W poprzednich wejściach zapomniałem powiedzieć o jednej ważnej rzeczy. Przy produkcji takiego wina zawsze dodaje się drożdże, znaczy zawsze, nie zawsze, zazwyczaj dodaje się drożdże, robi się taką pożywkę właśnie z tych, w przypadku białego wina z soku i, i matki drożdżowej, w przypadku mm, czerwonego wina, no to właśnie z tej miazgi, i soku i, poży i matki drożdżowej. Robi się pożywka, dodaje się to do całości. To sobie fermentuje i później tam jest dalszy proces powstawania tego wina. Ja nie będę dodawał żadnych drożdży. Tak wcześniej robiliśmy z winem. Wino wychodziło smaczne. Liczę, że zadziałają naturalne drożdże, które były tam w tej, w tych, zawarte w tych owocach, które zebraliśmy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 bez nazwy. Muzyka i luźna gadka. Na różne tematy. bez www.beznazwy.net Jedyny polski podcast, który nie ma nazwy. Kiedyś oglądałem y, film Bezdroża. Tam właśnie dwóch głównych bohaterów jeździło po Stanach. Zatrzymywali się w winnicach, zatrzymywali się w różnych knajpach. Degustowali wina. Taki dość ciekawy obraz, chociaż moi znajomi twierdzili, że wypożyczyłem tą płytę, żeby ich zanudzić. Ja jednak dotrwałem do końca i nie narzekam. Może nie był to typowo komediowy film, jak zapowiadała okładka, bo pisało, że jest to komedia. Natomiast teraz, w nowym roku, ma pojawić się czeska produkcja Młode Wino, czytając opis wierzę, że dla równowagi to będzie bardziej śmieszny obraz no bo jak wiemy Czesi potrafią zrobić dobre kino komediowe. wszystkie składniki połączyłem razem może powinienem odczekać te kilka dni aż, aż coś zacznie się burzyć w tych owocach ale mam nadzieję, że jeżeli całościowo będzie to stało w ciepłym miejscu no to ten proces też zacznie się samoistnie. No i za kilka miesięcy będzie dobre winko. No oczywiście wcześniej, żeby było ono klarowne, no to tak najpierw muszę zlać całość, oddzielić płyn od owoców po jakimś czasie. No i po kolejnym czasie oddzielić jeszcze raz płyn od wszystkich mętnych składników, które będą się tam osadzać na dnie. Ewentualnie, gdyby wino, no nie wiem, nie, nie nabierało mocy odpowiedniej, czy, czy ten jego smak nie był taki, jakiego chcemy, no to je, jeszcze wzmocnię dodatkowo następną dawką cukru. No. I mam nadzieję, że za kilka miesięcy Będziemy cieszyć się dobrym winem, a jeżeli nie, to pocieszymy się tym, co z tego wyjdzie, jeżeli coś z tego wyjdzie. Słuchasz podcastowej kawiarenki Papa Cafe. Powoli będę zmierzał do końca tego chaotycznego spotkania, w którym mówiłem o winie. Starałem się mówić o winie do którego odgrzebałem te notatki głosowe z tego czasu, kiedy to wino robiłem. Obiecuję, że podcastów nie będę już nagrywał telefonem komórkowym, bo jednak jakość jest niezadowalająca. A o ile więcej możliwości dają nam te bardziej profesjonalne nagrywajki, mogłem się przekonać ostatniej niedzieli, kiedy to na pewnym spotkaniu yy, nagraliśmy coś z Zoomem H2. Może posłuchajcie, czego nie będzie następnym razem? No, jedź Jezu, kolejny i kolejny. Chyba trzeba będzie zmienić manewry. Nie, ja chcę jechać przez miasteczko. Przez nasze Big City. Przez ostatni bastion. Ostatni bastion. To było ostatnie Cinkłaczento w historii Ty, to się chyba już skończyło? Skończyło się? No to nie no ale czemu ludzie tak idą? No! Do tak <śmiech> <śmiech> Ostatni bastion wolności Chłopcy i dziewczęta, przejeżdżamy przez Frysztach, po lewej widzimy kościół, po prawej widzimy fajną ruderę i krzywy Zgrymowała, znak. I krzywy znak na kierce. Na klecie. Na klecie. No. No, nie nie <grym> Honda Jazz chce wyjechać. O, o chciał spowodować wypadek. Jest? Mijamy rynek. Jest tutaj kilka sklepów. A teraz zjeżdżamy z górki, która się która jest dość niebezpieczna. Tak, nie, my, już, my jecha, już wyjeżdżamy Już, opuszczamy, już miasteczko. opuszczamy miasteczko. Bo to jest takie mi, mi, mini miasteczko. Jest to jest swoista miniaturka miasteczka. Tak. Dla... Ja, jeżeli chcecie zwiedzić kiedyś tą miejscowość, to wiedziecie, wyjedziecie, a później możecie przyjechać do mnie na wódkę. Będzie fajniej na pewno. I dłużej. Jak sami słyszycie w kolejnym wydaniu podcastowej Kawiarenki Nie Będę Sam. No i porozmawiamy niekoniecznie poważnie na poważny temat. Mam już ten plik, teraz tam wystarczy kilka rzeczy przyciąć i niebawem usłyszycie to w Papa Cafe. A teraz mówię Wam już do usłyszenia. Bądźcie zdrowi, słuchajcie polskich podcastów, my spotykamy się za tydzień, jak mówi pewien redaktor, obecność obowiązkowa. Cześć!